See the money won't stay. Feel me. Godzina 22, a więc zaczynamy podcast filmowy. Witam bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu filmowego. I wraz z dzisiejszym odcinkiem pragnę rozpocząć comiesięczną serię, która poświęcona będzie wybranemu serialowi. Tak się składa, że po letniej przerwie mamy znów wysyp nowych sezonów świetnych seriali, więc czemu by o tym nie porozmawiać, prawda? Ostatnimi czasy poszukiwałem serialu, który zainteresowałby mnie do tego stopnia, że postanowiłbym zostać z nim na długi czas. I tak się też stało poprzez serial. Suits, który w naszym kraju znany jest także pod nazwą w garniturach. I właśnie o tym serialu chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli kogoś nie interesuje tematyka serialowa, to bardzo przepraszam i zapraszam na przyszłotygodniowy odcinek poświęcony już konkretnemu filmowi. Excuse me, you are Harvey Specter jest jednym z najlepszych adwokatów w Nowym Jorku. Efektywnie i zwrodzoną wirtuozerią doprowadza do zamknięcia spraw związanych z fuzjami, przejęciami a nawet rozwodami. Nikogo poza jego cichym rywalem, Louisem Littem, nie dziwi więc fakt mianowania go starszym partnerem w spółce. Adam wiąże się z koniecznością zatrudnienia nowego prawnika, który byłby prawą ręką spektera. W tym momencie jego drogi krzyżują się z Mike'em Rossem, młodym geniuszem, który posiada fotograficzną pamięć. Chłopak dorabia przystępując do egzaminów adwokackich dla absolwentów Wydziału Prawa na Harvardzie. Poszukując dodatkowych źródeł dochodów, by zapełnić opiekę ukochanej babci, Mike za namową przyjaciela okazjonalnie handluje marihuaną. Podczas ucieczki po nieudanej transakcji trafia na przesłuchanie do spektera, który jest gotów zaryzykować własną karierę i fałszywie poręczyć za dyplom Rossa. Mike rozpoczyna więc pracę od poznania potencjalnych przyjaciół i wrogów. Harvey przydziela mu na początek sprawę pro bono. Chodzi o oskarżenie prezesa spółki Devlin McGregor o molestowanie seksualnie... seksualne pracownicy. Mike staje przy okazji przed dylematem w jaki sposób odciąć się od przeszłości. Civil liability associated with agency is based on the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff and the nature of the damages themselves. How did you know that? I like to read. Once I read something, I understand it, and once I understand it, I never forget it. I'm emailing the firm I just found our next associate. I'm Rachel Zane. I'll be giving you your orientation. Wow, you're pretty. Good. You've hit on me. We can get it out of the way that I'm not interested. I love you. Muszę wam szczerze przyznać, że tak pozytywnie jak ten serial nie zaskoczył mnie chyba żaden od dłuższego czasu. Już sam pilot okazał się rewelacyjny i wciągnął mnie na tyle, że dwa dotychczas wyprodukowane sezony w garniturach pochłonąłem w całe dwa tygodnie. Emisja nowych odcinków planowana jest dopiero na styczeń przyszłego roku, więc muszę sobie trochę poczekać. Od najmłodszych lat już tak mam, że bardzo lubiłem filmy poświęcone wszelkiego rodzaju prawnikom, adwokatom czy innym tego typu podobnym ludziom, ale z reguły powiedzmy sobie szczerze, że nie były to filmy zbyt dobre. Po latach trafiłem jednak na serial, który absolutnie mnie zafascynował, choć się tego w ogóle nie spodziewałem. Na początku już z moją głowy przeszła mi myśl, że będzie to kolejny dwusezonowy serial z mało znaną obsadą, który wcześniej się skończy i nic zaczął. Tak to już jest, że co roku w Stanach Zjednoczonych wypuszcza się kilka seriali, które przestają być nagrywane po jednym czy dwóch sezonach i nie dają widzowi żadnego sensownego zakończenia, pozostawiając go w dość głupiej sytuacji. Tak było chociażby ostatnio z Alcatraz, ale muszę przyznać, że ten serial wyjątkowo szybko zanudził mnie swoją schematycznością i chyba dobrze, że tego nie kontynuowano. Wracając do omawianego dziś serialu. Miałem nadzieję, że twórcy postępią właściwie i poprowadzą prawnicze historie tak, aby były w miarę zrozumiałe dla przeciętnego widza. Bo kto jest w stanie ogarnąć to całe prawdne zamieszanie? Nie zawiodłem się również na tym, że oprócz spraw rozwiązywanych w każdym odcinku twórcy skupiają się także na tym, aby serwować tam wątki poboczne tak umiejętnie, żeby serial się nikomu szybko nie znudził. Nie mogę chyba serialowi zarzucić, nic złego już na pewno nie, że jest schematyczny. Każdy odcinek zaskakuje i pozostawia widza w niepewności o to, jak dalej potoczą się losy bohaterów. Ja sam miałem wielki apetyt na kolejne epizody serialu i pochłaniałem je tak szybko jak tylko mogłem. Łapałem się na tym, że oglądam 5 czy 6 odcinków pod rząd, nie widząc przy tym ani trochę upływu czasu. Wielkim plusem tej produkcji jest również to, że niemal każdy z bohaterów jest postacią bardzo, ale to bardzo wyrazistą i na swój sposób oryginalną. Jedyną osobą, która mnie irytuje jest postać Louisa Lita, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że taka jest jego rola w tym serialu. Przecież nie wszyscy muszą być tam idealni. Na serwisie IMDB serial ma ocenę 8,9, co jest dość dużym osiągnięciem. Na Filmwebie ocena w garniturach wynosi 8,4 co daje mu aż dziewiąte miejsce w, w rankingu najlepszych seriali wszech czasów. Jestem zgodny, że serial zasłużył na taką ocenę, bo ona najżyczajniej w świecie mu się należy. W internecie również dominują bardzo dobre oceny i chyba nie spotkałem się jeszcze z opinią mieszającą ten serial z błotem. Mam ogromną nadzieję, że twórcy będą w stanie podtrzymać rewelacyjny poziom tego serialu w trzecim sezonie, ale wiem, że to zadanie jest piekielnie trudne. Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK Zapraszam w każdy piątek 20:00. Being a lawyer is like being a doctor. You keep pressing until it hurts, then you know where to look. That's weird. You giving me advice? Sounds like you actually care about me. I don't. You're a reflection of me, and I absolutely care about me. So get your skinny tie out of my face and get to work. W ramach podsumowania mogę powiedzieć, że na tym serialu nie powinniście się zawieść, ale wiem, że każdy lubi co innego, więc nie trzymajcie mnie za słowo. W garniturach jest serialem świetnym, wciągającym i bez cienia wątpliwości z niecierpliwością wyczekuję kolejnych odcinków, w których poznam kolejne losy Harvey'ego i Majka. Będę już kończył i pamiętajcie, że można polubić podcast filmowy na Facebooku. Ja będę się z Wami żegnał, więc życzę miłego wieczoru czy też nocy i do usłyszenia za tydzień o godzinie 22.